Zresztą będzie można posłuchać Jessie Ware specjalnie dla trójki. Dziś w audycji Tu myśliwiecka 357 między 14 a 15. Zapraszam, Piotr Mec. Autopromocja. Trójka. Program trzeci polskiego radia. Autopromocja. Hola. Tutera kultura.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 Dzień dobry, z nami jest co prawda nie w studiu, ale na łączach europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk, sekretarz Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim. Oczywiście, ale dzisiaj tematem dnia jest stowarzyszenie, nowe stowarzyszenie, które utworzy, utworzył Mateusz Morawiecki. Pan tam jedną z funkcji ważnych pełni. Prawie 40 parlamentarzystów wpisu się, zapisuje do stowarzyszenia. Czy chcecie opuścić Prawo i Sprawiedliwość? Nie, absolutnie nikt takich intencji nie wyrażał. To są właśnie takie podgrzewane, medialne plotki, które rozbudzają emocje zupełnie niepotrzebne, bo nie wiem na jakiej podstawie formułowane, a jeśli formułowane na jakichś podstawach, to absolutnie fałszywych. To stowarzyszenie, o czym mówił bardzo wyraźnie, kilkakrotnie premier Mateusz Morawiecki, ma na celu przede wszystkim budowę platformy, dzięki której będzie możliwe poszerzenie dialogu, wyjście na zewnątrz po to, żebyśmy mogli jako politycy Prawa i Sprawiedliwości, jako ludzie, którzy mają serce po prawej stronie, dotrzeć do tych osób, do których do tej pory z komunikacją nie udało nam się skutecznie docierać. I to jest sens, istota utworzenia tej organizacji pozarządowej. Panie pośle, pan mówi o podgrzewaniu przez media, atmosfery wokół stowarzyszenia. A ja zacytuję pańskich kolegów partyjnych. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Udział w tym przedsięwzięciu nie służy dobru partii. Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego. Stowarzyszenie będzie wykorzystane do dezintegracji naszego środowiska. Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera. To nie czas egoizmu. To nie czas partyjniactwa. To, czas, yy, to nie czas... Na... Kto chce nas dzielić, ten mojego wsparcia nie znajdzie, ten usłyszy, że to zdrada. Jesteście zdrajcami? Nie, no Pani redaktor, pani też widzę, że wpisuje się w taki trend, gdzie dziennikarze starają się te emocje jakoś y, wzbudzać, czy też y, multiplikować. Rozumiem. A ja pana pytam Dzisiaj... o wypowiedzi pana kolegów partyjnych. Oni są zaniepokojeni, nie ja. jeszcze media są takie, że potrzebują właśnie takich ostrych, krwistych wypowiedzi, ale ja się nie dam pani wciągnąć w taką dyskusję, a mówiąc zupełnie serio. no, Ja rozumiem, że mogło dojść w ostatnich dniach, bo to w ostatnich dniach prawda, powstała taka dyskusja, chociaż informacje o tworzeniu tego stowarzyszenia są już od dłuższego czasu publicznie dostępne, ale w ostatnich dniach doszło do jakiejś takiej dyskusji, być może jakiś też nieporozumień, o czym nawet wczoraj pisał wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński na Twitterze. No więc trzeba szybko te ewentualne jakieś nieporozumienia wyjaśnić, czy, czy jakieś właśnie nie do końca precyzyjne informacje. I każdy z nas chce robić swoje, czyli pracować na rzecz prawicy, pracować na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Powinniśmy skupić się na merytoryczności historycznej pracy, i pozostawić wszystkie takie dyskusje, które budzą emocje za sobą. Mateusz Morawiecki były premier Prawa i Sprawiedliwości powiedział w wirtualnej Polsce to jest stowarzyszenie dla ludzi, którzy wyrażają potrzebę, żeby stworzyć coś ponadpartyjnego. Ci ludzie mówią, że w obecnym kształcie pis coś im niestety nie pasuje. Co panu nie pasuje w Prawie i Sprawiedliwości? Rzeczywiście jest grupa osób i ta grupa się powiększa w Polsce, która ma poglądy centroprawicowe, tak może bym je w pewnym uproszczeniu nazwał, czy prawicowe, czy centroprawicowe, czy może po prostu poszukują jakiejś nowej możliwości dyskusji o przyszłości Polski, o rozwoju Polski poza nurtem głównych partii politycznych. I ja sam mam takich znajomych, którzy no, przez to jak polska polityka się zmieniła w ostatnich latach, jaka brutalizacja języka w polityce nastąpiła, są takie osoby, które chciałyby dyskutować spokojnie o rozwoju naszego kraju, no a które nie chcą się wpisywać właśnie w tę bardzo ostrą czasami wręcz na granicy wulgarności poetykę polityczną, która niestety króluje we wszystkich mediach, zwłaszcza w mediach społecznościowych. I myślę, że właśnie dla takich osób platformą do takiego dialogu może być nasze stowarzyszenie. Zresztą bardzo dużo reakcji takich pozytywnych od osób, które są albo niezaangażowane w ogóle do tej pory w politykę, a które są zainteresowane rozwojem kraju, albo od takich, które funkcjonowały do tej pory w, politycy, w polityce samorządowej, ale nie były powiązane z żadną formacją polityczną. Bardzo dużo takich sygnałów otrzymujemy i to jest dowód na to, że taka formuła, takie forum dialogu czy platforma, dialogu są potrzebne i mam nadzieję, że to E, tę potrzebę będziemy potrafili w stowarzyszeniu wypełnić. A czy e, to stowarzyszenie e, ma odpowiedzieć na e, głosy tych, którzy są niezadowoleni z tego mocnego skrętu w prawo e, Prawa i Sprawiedliwości, tej licytacji z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna i właściwie tym, że PiS dzisiaj się skupiło na e, zbieraniu, zachęcaniu do głosowania na siebie takiego bardzo skrajnego elektoratu. kandydat na premiera mówi, e, krytykuje e, dokonania Mateusza Morawieckiego mówi oze sroze, tsuę srue, to a propos tego, że pan mówi o tej brutalizacji języka. Czy, czy wy chcecie iść do centrum i pokazywać, że ten kierunek PiSu na prawo to jest błąd? Ja wielokrotnie wskazywałem na to, że Warto skupiać się na tych wszystkich dobrych rzeczach, które udało się zrealizować w czasach, kiedy Zjednoczona Prawica stanowiła większość w parlamencie, kiedy rządem kierowała najpierw pani premier Beata Szydło, potem pan premier Mateusz Morawiecki. No, mogę powiedzieć tylko tyle, że każdy jest bardzo wielu wyborców, którzy dzisiaj szukają właśnie bardzo jakby konkretnej oferty, niekoniecznie związanej z partiami. I my teraz budując te, te forum dialogu, no staramy się właśnie do takich osób dotrzeć. W związku z tym bardzo się cieszę, dlatego że im więcej włączymy takich osób do, do tej pory niezaangażowanych w debatę publiczną, tym większa jest szansa, że w Polsce nastąpią pozytywne zmiany, a pozytywną zmianą, ja ją tak definiuję i, i, i wszyscy moi polityczni znajomi, jest odsunięcie Donalda Tuska od sterów państwa, dlatego że to, co się dzieje przez ostatnie przeszło dwa lata, no po prostu przynosi bardzo negatywne konsekwencje dla kraju. Więc im, im więcej osób będzie sobie z tego zdawało sprawę, im więcej osób będzie rozumiało konsekwencje w tym bardzo szybko zmieniającym się świecie, przyzna pani, że ta rewolucja ostatnich miesięcy, kilku lat, no po prostu zmienia wszystko, zarówno w polityce międzynarodowej, jak i w polityce wewnętrznej kraju. Więc im więcej osób będzie rozumiało te procesy, tym większa jest szansa, że uda nam się poprowadzić Polskę w kierunku takim, gdzie będziemy krajem rozwijającym się, liczącym w regionie i dbającym o swoich obywateli. A nie jest tak, że po prostu Mateusz Morawiecki się obraził, że to nie on jest kandydatem PiSu na premiera, tylko Przemysław Czarnek i postanowił, że teraz no, będzie miał kartę przetargową w postaci 40 parlamentarzystów albo prawie 40 dla prezesa? Wie pani, no można oczywiście wszystko sprowadzać do jakichś takich personalnych wycieczek czy, czy sugestii, bo nie chcę użyć słowa insynuacji, natomiast ja pracuję od bardzo wielu lat z premierem Mateuszem Morawieckim i akurat sprawy personalne czy ambicjonalne to były ostatnie rzeczy, którymi zajmował się, zawsze był nastawiony i patrzył na zarządzanie państwem projektowo i na politykę również, zawsze wskazywał na rozwój i strategię, no przypomnę, on był autorem strategii zrównoważonego rozwoju. W związku z tym właśnie na tego typu projektach się skupiał, a nie na kwestiach, czy pan X albo pan Y będzie w tym albo w innym miejscu. I też praca w naszym stowarzyszeniu ma się skupiać właśnie na kwestiach programów rozwojowych, programów, które mamy nadzieję, że będzie można wdrożyć jak najszybciej do funkcjonowania państwa do życia publicznego. Pani Poczno, tak ale powiem, nie mogliście tego robić w Prawie i Sprawiedliwości, wszystkich. bo przecież są powołane różne gremia, które pracują nad nowym programem. Mateusz Morawiecki też miał zespół pracy państwowej. My jesteśmy oczywiście zaangażowani w różne gremia Prawa i Sprawiedliwości, ciała statutowe. Ja sam jestem od ponad 24 lat członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Też zasiadam, tak jak każdy poseł zresztą, w Komitecie Politycznym Prawa i Sprawiedliwości, ale no, widać też, że dzisiaj Polacy szukają nowych formuł, nowych miejsc, gdzie można dyskutować o przyszłości państwa. Wie pani, to są fakty, na które nie możemy zamykać oczu, że w ciągu ostatnich dwóch lat, czy może trochę więcej niż dwóch lat, Prawo i Sprawiedliwość straciło 80 punktów poparcia procentowego. No najwyraźniej są osoby, które od nas odeszły, które były naszymi wyborcami, albo wchodzą dopiero na rynek wyborczy, mówię o młodych ludziach, i szukają miejsca, gdzie mogą e, poważnie dyskutować o przyszłości państwa. No i do tych osób e, chcemy dotrzeć. A gdzie więc pan widzi przyczyny tej utraty formuły? poparcia, panie pośle? Ja nie chcę prowadzić e, takiej analizy e, w programie radiowym, nawet tak zacnym jak program, który prowadzi pani redaktor. A to jest program e, bez uników. I chcę... pytanie jest takie, no o Rozumiem, te błędy, które dzisiaj niestety, PiS popełnia. Niestety, Może niestety, oni błądzą po prostu. Niestety tego typu informacyjne czy bieżące polityczne programy, audycje w mediach mają to do siebie, że są mocno ograniczone czasem a są to sprawy na tyle poważne, mówię o pytaniach, które pani postawiła, że wymagają po pierwsze czasu, żeby właśnie je dobrze omówić, dobrze przeanalizować, a też trzeba sobie jasno powiedzieć i to w każdej partii tak jest, to nie tylko jest kwestia Prawa i Sprawiedliwości, w każdej partii tak jest, że część tematów, część wyzwań, część problemów powinna być omawiana wewnątrz formacji politycznej, a nie publicznie. No to, to chyba każdy przyzna, kto jakoś tam nawet nie angażuje się, ale roztropnie patrzy na życie publiczne, że są takie sprawy, to tak jak w rodzinie, no. O części spraw można rozmawiać ze znajomymi, z sąsiadami, z przyjaciółmi, a są takie sprawy, które po prostu wewnątrz rodziny z, nas, z najbliższymi trzeba przede wszystkim omówić. Została nam jeszcze minuta w części radiowej, więc króciutko, czy czy pan odetchnął w niedzielny wieczór, kiedy okazało się, że Viktor Orban po 16 latach traci władzę na Węgrzech i przejmuje ją proeuropejska, prodemokratyczna opozycja? Nie odetchnąłem ani z ulgą, ani nie westchnąłem z jakimś cierpieniem szczególnym, bo oczywiście obserwuję to, co się dzieje w naszym regionie, ale nie jest to z mojego punktu widzenia sprawa kluczowa. My jako Polska powinniśmy mieć relacje dobre z naszymi sąsiadami, z państwami naszego regionu, niezależnie kto w danym momencie jest premierem albo prezydentem u naszych partnerów zagranicznych. Ja patrzę raczej na to, co się dzieje Znowu, mniej na personalia, a na to, co się dzieje w innych krajach. To dokończmy ten wątek, pani, pani pośle, dokończmy tak, tak, ten wątek węgierski, bo chcę pana zapytać, kto Jarosławowi Kaczyńskiemu podsunął taką informację? On powiedział, że nie pogratuluje Peterowi Maciarowi, bo to jest człowiek, który upiekł w kuchence mikrofalowej szczeniaka. Wie pani, nie mam pojęcia, słyszałem tylko z omówień o tej sytuacji. No nie, nie uczestniczyłem w tym ani nie mam takiej wiedzy, więc nie potrafię odpowiedzieć na, na pani pytanie. Ale ktoś powinien za tą kompromitację odpowiedzieć, bo Rafał Bochenek, rzecznik PiSu, przepraszał później na, na Twitterze, na Platformie X, argumentując, że to były informacje, które krążyły gdzieś tam w mediach, w związku z tym prezes je wykorzystał. Pani redaktor, no jeżeli osoby, które najlepiej znają ten temat, tu pani kolegę Rafał, Rafała Bochanka wymieniła, już tłumaczyły tę całą sytuację, no to myślę, że najlepiej oprzeć się na tym tłumaczeniu. Ja naprawdę po prostu nie mam takiej wiedzy. No, mogę powiedzieć tylko jedno, jeżeli pojawiła się jakaś wypowiedź, w której był błąd, no to takie błędy zdarzają się, błędy zdarzają się wszystkim politykom, we wszystkich wypowiedziach. Ważne, żeby to sprostować i, i tyle, i nie powielać w momencie, kiedy już wiadomo, że taki błąd został popełniony. I chyba z taką sytuacją mamy do czynienia, no bo jeśli pani mówi o wypowiedzi pana rzecznika Bochenka, która tę sprawę wyjaśniła, no to właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. Naprawdę to, to chyba nie pani jest. Pani poszła a kierunek, w którym sprawa pójdą, sprawa. pójdą teraz Węgry, pierwsze pytanie jest takie, czy rzeczywiście Węgry zgodzą się odblokować takie są zapowiedzi 2 miliardy dla Polski, które blokował Orban. Mamy dostać rekompensatę za broń przekazaną Ukrainie. Druga rzecz to jest kredyt dla Ukrainy, 90 miliardów euro. A trzecia rzecz, czy się uda im uniezależnić od rosyjskich surowców? Wie pani, to są trzy duże pytania i ważne pytania. Oczywiście one są bardziej skomplikowane, więc siłą rzeczy moje odpowiedzi będą jakimś uproszczeniem. Absolutnie cieszę się, że te środki, które Polsce należą się od kilku lat już w tej chwili, zostaną odblokowane i trafią do naszego budżetu. Mam nadzieję, że one będą wsparciem dla funduszy wydawanych na bezpieczeństwo i obronność naszego kraju. Więc to jest po prostu dobra informacja. Drugie pytanie, jeśli chodzi o pożyczkę dla Ukrainy, no to też się cieszę, jeśli te środki zostaną uruchomione, dlatego że im dłużej Federacja Rosyjska zajmuje się swoimi problemami, wyzwaniami, czy zajmuje się po prostu wszystkim innym, a nie przygotowaniem ataku na Polskę, to ja się z tego cieszę, a przecież każdy, kto zna bardzo brutalne, agresywne wypowiedzi polityków rosyjskich, nie tylko Władimira Putina, ale szeregu innych polityków, ważnych polityków rosyjskich, no to musi się liczyć z tym, że Federacja Rosyjska ma nieprzyjazne zamiary wobec naszego kraju i że może dokonać jakiegoś wrogiego aktu. W związku z tym im mniej zasobów czasu, sił i możliwości ma Federacja Rosyjska do tego typu działań, tym lepiej. No a Ukraina dzisiaj walcząc i skupiając na sobie uwagę i ciężar działań Federacji Rosyjskiej potrzebuje wsparcia, w związku z tym udzielenie takiego wsparcia, ja oceniam pozytywnie. I trzecie pytanie dotyczyło Węgrów, tak? W jakim surowców, kierunku? Dotyczyło, dotyczyło surowców, tego, że A, surowców, uzależnienia od rosyjskich, tak, jest, surowców. Tak, absolutnie, no wie pani, ja bardzo życzę e, i Węgrom, i naszemu regionowi, żeby dywersyfikowali te e, e, dostawy. Polska jest pierwszym krajem, który właśnie dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy tak e, dobrze zdywersyfikował dostawy surowców, kluczowych odcięliśmy się de facto. Od Federacji Rosyjskiej to jest wielka zasługa m.in. ministra e, Naimskiego, ale no też całego rządu, premiera Mateusza Morawieckiego. Zbudowaliśmy Baltic Pipe, rozbudowaliśmy infrastrukturę w taki sposób, że my dziś tego problemu nie mamy. Niemcy tutaj niestety nie wykonali prawie żadnej pracy. No więc teraz bardzo liczę, że ta refleksja nadejdzie i że e, Węgrzy będą mogli też skorzystać z polskiej pomocy, którą od lat proponowaliśmy i uniezależnią się od dostaw surowców z Rosji, bo po prostu Rosja wykorzystuje bardzo brutalnie w polityce kwestie dostarczania surowców. Dzieje się tak od początku lat 90. Pamiętamy, co się działo właśnie na początku lat 90. w krajach bałtyckich. Pamiętamy szereg innych zdarzeń w naszym regionie, w których właśnie Federacja Rosyjska wykorzystywała surowce energetyczne do tego, żeby destabilizować politykę i sytuację w innych krajach naszego regionu. Panie pośle, jeszcze pytanie o Radę Nowych Mediów, która powstała przy prezydencie i w tej Radzie którą organizował zdaje się Adam Andruszkiewicz, bo on występował, na, pokazywał w mediach, prezentował inaugurację tej rady. I tam jest youtuber Paweł Swinarski, człowiek, przed którym ostrzegały NASK i Sztab Generalny Wojska Polskiego, twierdząc, że on szerzy prorosyjskie i dezinformujące treści. Chodziło o treści, które, o sugestie po tym ataku dronowym na Polskę z września ubiegłego roku. On sugerował w swoich nagraniach, że stoją za, nim, za tym atakiem Ukraińcy. Czy taki człowiek powinien być w Radzie Mediów przy prezydencie? I co, co się dzieje w tej kancelarii? W kancelarii według mojej wiedzy dzieje się bardzo dużo dobrych rzeczy, bo co chwila widzimy kolejne inicjatywy ustawodawcze pana prezydenta albo polityczne działania pana prezydenta, które oceniam bardzo dobrze. Ja rozumiem, że pani pyta o sytuację, której osobiście nie znam, to znaczy powołania jednego chyba z setek już w tej chwili, jednej z setek osób, które zostały powołane do różnego rodzaju rad i formatów. Ale czy taki człowiek powinien być w Radzie Polskiego Prezydenta? i prezydenta, to są bardzo szerokie ciała skupiające różnych ludzi. Nie znam tej dokładnej sprawy, więc zgodnie z zasadą, o której pani wielokrotnie już mówiłem, że staram się nie komentować tematów, których dokładnie nie znam, ale ja oczywiście jestem przeciwnikiem dezinformacji, którą szerzymy. Dziwi mnie też jakby ten fakt, no bo jeżeli on umknął jakoś mojej uwadze, to znaczy, że to nie była jakaś kluczowa informacja, tylko jedna pewnie z wielu. Natomiast Zdziwi mnie fakt, że no, państwo nie zajmujecie się kwestiami osób, które absolutnie są liderami dezinformacji, takich jak poseł Giertych czy inni politycy Platformy Obywatelskiej, którzy wiodą w tym tylko rozumiem, że chodzi o jakiegoś jednego ze stu, kilkudziesięciu czy dwustu iluś tam osób powołanych do którejś z rad prezydenckich, gdzie są, pojawiły się jakieś wątpliwości. Ale czy ten, czy człowiek, po powinien, czy ten człowiek powinien, czy ten konkretny człowiek powinien być w odpowiem, tej radzie? Panie, panie redaktor, nie odpowiem pani redaktor, bo po prostu nie znam na tyle tej sprawy. Natomiast jeśli pani wymieniła pana ministra Andruszkiewicza, no to ja wiem, że to jest człowiek niezwykle profesjonalny, oddany służbie Polsce i współpracy z panem prezydentem, więc jestem przekonany, że tutaj podejmuje bardzo roztropne działania, a jeżeli by się gdzieś pojawił jakiś błąd, no bo przecież nikt z nas błędów nie unika, więc wszędzie może się jakiś błąd zdarzyć, to po prostu jestem przekonany, że takie błędy będą prostowane. Pan wspomniał Adama Andruszkiewicza, Radio Z podaje, że prokuratura skieruje akt oskarżenia przeciwko Adamowi Andruszkiewiczowi za fałszowanie podpisów pod listami w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego na Podlasiu. W 2014 roku te Bory się odbyły i on, Andruszkiewicz wtedy był działaczem Młodzieży Wszechpolskiej. Czy jeśli on będzie miał akt oskarżenia, powinien być doradcą prezydenta? Wie Pani, ja z pewnym uśmiechem słucham tego rodzaju pytań i informacji, ponieważ akt oskarżenia niedawno trafił w mojej sprawie do prokuratury, Do przepraszam, z prokuratury do sądu. Zresztą sąd bardzo szybko odesłał go z powrotem do prokuratury ze względu na błędy formalne i jakieś tam głupoty, które były powypisywane. Teraz, jak rozumiem, za chwilę znowu trafi do sądu, ale to, co niestety dzisiaj jest powszechne, to y, wykorzystywanie polityczne prokuratury przez y, pana ministra Żurka i Donalda Tuska do walki z oponentami politycznymi. I tak jestem przekonany jest również w tej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, sama pani redaktor wspomniała 2014 rok. Dziś, chwała Bogu, mamy 26 rok. Przez x lat w tej sprawie nic się nie działo. Nawet no ale ta sprawa się ciągnęła lata, w, kiedy, w prokuraturze już, od ale lat. Ale pani redaktor, błagam, no jeżeli są jakieś sprawy oczywiste, no to one są y, naprawdę szybko realizowane. Tutaj przez ostatnie dwa lata również nic się nie działo. Nagle jak do niedawna pan poseł Andruszkiewicz staje się ministrem prezydenckim, sprawa rusza z przytupem i pan minister Żurek atakuje ministra Andruszkiewicza w mediach. No, taki klasyczny atak polityczno-partyjny realizowany przy wykorzystaniu prokuratury, czyli coś, w czym mistrzostwo starają się osiągnąć obecnie rządzący. Szkoda, dlatego że to niszczy system sprawiedliwości, niszczy zaufanie Polaków do państwa, do wymiaru sprawiedliwości. Mogę tylko ubolewać nad tym, że takie rzeczy się dzieją. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i sekretarz nowego stowarzyszenia Rozwój+. Plus. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Miłego dnia. To była powtórka programu Nic Straconego Nic straconego. To jest powtórka programu. Śniadanie w trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w słoneczną sobotę, przynajmniej w Warszawie. Dzisiaj najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą kom komentować. Kamila Gasiuk-Pichowicz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jedyna kobieta niestety wśród dyskutantów. Pani, Jarosław no, no, Rzepa, no ja to tu jestem tutaj, ja, ja się nie liczę. Tak, pani też dyskutantów proszę nie mówić. E... Ja. Ja. Ja. Jarosław Rzepa, PSL. Dzień dobry, witam Robert Ronsa, Biedroń, Lewica, Słonecznie Państwa witam, dzień dobry. Witol Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Jarosław Selin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. I Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta. Kłaniam się. Sejm nie zdołał odrzucić wczoraj drugiego weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut. Prokuratura poinformowała, że wszczyna śledztwo w sprawie oszustw, yy, których miałaby dopuścić się największa giełda yy, kryptowalut, zonda krypto, poszkodowanych ma być 30 tysięcy osób, strat 350 milionów złotych, ale to nie będzie jedyny temat w dzisiejszym śniadaniu. Mateusz Morawiecki zakłada Stowarzyszenie Rozwój Plus i mamy też implikacje wyborów na Węgrzech. Są już pierwsze zapowiedzi Petera Madziara, przyszłego premiera, który ma być zaprzysiężony w pierwszej Połowie maja. Ale zaczynamy od tematu kryptowalut. Po raz pierwszy chyba się zdarzyło, panie pośle Jarosławie Selinie, żeby podczas odrzucenia weta prezydenta szef partii i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości wyłamali się, czyli wstrzymali się od głosowania, a klubowi nakazali głosowanie. Nie głosowali. Chyba nie głosowali, tak mi się wydaje. Tak, nie byli, na sali. byli na sali, wstrzymali się od głosowania, tak, a prób cały Panu prezydenckie weto, czyli Jarosław Kaczyński i y, y, Mariusz Błaszczak zostawili klub na spalonym, jak twierdzi premier? Potem była konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, gdzie było to pytany i wyjaśniał e, swoją postawę. Ja zacznę ją podzielam. Uważam, że kryptowaluty to jest coś dziwnego i podejrzanego. I, i w skali świata tak naprawdę y, y, nie, powi nie powinno coś... Tak. Znaczy, ja, ja przestrzegam po prostu. Przed inwestowaniem w kry kryptowaluty wydaje Ale mi się... Ale że działają. Że tak wydaje, bo działają. E, niezależnie od tego, czy nam się coś podoba w rzeczywistości, czy nie podoba, po prostu jest nie rzeczywistość nie. taka, jaka jest. To jest to, jest. to jest to jest, na całym świecie i trzeba to rzeczywiście uregulować, tylko uregulować to mądrze. E, w sytuacji e, ustawy, którą proponował rząd o rok opóźnionej od e, konieczności, która wynikała z rozporządzenia Unii Europejskiej, napisanej na kolanie, przeregulowanej, e, okazało się, że po prostu jest to jakaś forma biznesu, choć mi się ona osobiście nie podoba, ale jest to jakaś forma biznesu, propozycja rządowa polegała w gruncie rzeczy na tym, że ten biznes sobie będzie kwitł również kosztem polskich obywateli, czy polskich naiwnych inwestorów za granicą, a w ogóle nie będzie mógł funkcjonować w kraju. Niektórzy uważają, że to jest coś innowacyjnego i to w kraju też powinno funkcjonować. W związku z tym weto prezydenta. Prezydent to ustami szefa swojej kancelarii obficie argumentował. Ale jeśli, i, jeśli prezes były, Kaczyński poprawki, mówi, bo ja tutaj mam cytat bardzo mocny. Jarosław Kaczyński powiedział na konferencji prasowej tak, ja jestem z za zakazem kryptowalut w skali globalnej, bo ja to jeden wielki przekręt albo jedno wielkie nadużycie. Kamila Gasiuk-Pichowicz, to skoro to jest jeden wielki przekręt albo e, jedno wielkie nadużycie, to rozumie Pani, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość głosując za podtrzymaniem WETA przedłuża ten czas, kiedy ten rynek nie jest uregulowany? Pani redaktor, oczywiście, że rozumiem, bo gdyby pani chciała wytłumaczyć na przykład dziecku, co to znaczy polityczny układ, albo co to znaczy um, konflikt interesów, albo jak wyglądają rosyjskie wpływy w Polsce, to trzeba powiedzieć o tej e, aferze związanej z kryptowalutami. No mamy spółkę w tajemniczych okolicznościach ginie jej właściciel, jest zasilona przez pieniądze e, pochodzące od rosyjskiej mafii, co już dzisiaj wiemy i wiedzą to politycy PIS-u i politycy Konfederacji. Następnie mamy dwóch polityków prawicy, którzy dostają olbrzymią kasę. Pół miliona złotych dostaje Fundacja Zbigniewa Ziobry. 70 tysięcy euro dostaje Fundacja powiązana z panem Wiplerem. Następnie mamy główne wydarzenie w kampanii prezydenta, także prawicowego, który jest finansowane przez, przez tą spółkę. A potem mamy dwa weta dotyczące uregulowania działalności. Właśnie tego nieuregulowanego dzisiaj już jedynie w Polsce. Jedynie w w Polsce rynku. I naprawdę te gesty ze strony spółki kryptowalutowej, to nie jest jakiś w idealnym timingu przypływ po prostu filantropii, tylko konkretne działania nastawione na konkretny rezultat. I dzisiaj dwa weta prezydenckie, to jest ochrona interesów branży, Kosztem po prostu polskich obywateli. Bo każdy dzień bez regulacji dzisiaj to jest dzień, kiedy polscy obywatele po prostu są bezbronni wobec e, oszustów. I dzisiaj odpowiedzialność polityczną za e, właśnie tą krzywdę 30 tysięcy, ale też są szacunki podające 57 tysięcy polskich obywateli pokrzywdzonych właśnie w tym obszarze. Dzisiaj wziął na siebie pan Nawrocki pełną polityczną odpowiedzialność Prezydenta za Włodki. straty po, e, e, Polaków. Mogę Bo odwrócem, te dwa beta to nie jest absolutnie przypadek, tylko to jest bardzo świadomy wybór w bardzo konkretnej koincydencji czasowej i finansowej, jeżeli chodzi o działania tej spółki. Regulacja miała być tarczą, a dzisiaj z, głosowanie przeciwko tej tarczy jest po prostu najzwyczajniej zdjęciem ochrony, którą my chcieliśmy dać Polkom i Polakom. To właśnie nie chcieliście dać Jedno, jedno zdania za głosem. Ja Bo rządowa przewidywała takie rozwiązania, w której ta spółka, o której pani mówi, Zonta Krypto, to nazwa często padała popierała waszą ustawę, dlatego właśnie, że ona miała wtedy bezpieczną możliwość działania gdzieś z Estonii, kosztem polskich Przepraszam, zaprzeczali temu wczoraj no, ministrowy o, na świetne. konferencji tak, prasowej, podając, podając konkretny tak, artykuł proszę, ustawy. Robert Biedroń. To jest fake news podzie, popierany przez prawicę i ja się dziwię, że tak no. mądre osoby, jak pan poseł Selin, którego bardzo w wielu kwestiach szanuję i cenię, powiela ten fake news. KNF miałaby nadzór nad funkcjonowaniem właśnie takiej firmy jak Zonda Krypto poprzez tak po, poprzez e, KNF, tak, e, poprzez tak zwaną paspo, paszportyzację, czyli e, ingerencję w funkcjonowanie także spółki zarejestrowanej na przykład Bez w pewnie. Estonii, mhm. tak jak e, to ma teraz miejsce. E, i, i, e, ale to jest kolejny przykład tego, że w tej sprawie... E, Politycy bronią cwaniaków. Mieliśmy w Polsce wiele afer. Mieliśmy piramidy finansowe, mieliśmy Ambergold, mieliśmy włudzenia na wnuczka. I e, dzisiaj mamy tą aferę, w której tak, zwana, tak to, to, się, to się wszystko układa. Święta Trójca, czyli PiS, Konfederacja i pan prezydent Nawrocki e, bronią cwaniaków i przestępców. Ja zacytuję e, i, premiera, który powiedział tak. Ktoś bardzo zawzięcie pracował na rzecz promocji i ochrony tej firmy. Chodzi o Zonda Krypto. To przypomina bardzo mocno i aferę Skoków, kiedy państwo musiało wziąć na siebie pomoc poszkodowanym, i aferę Amber Gold, i inne piramidy. finansowe. Pani redaktor, szanowni państwo, i w tej sprawie potrzebne są zdecydowane działania państwa, ponieważ, tak jak powiedziano tutaj, poszkodowanych jest kilkadziesiąt tysięcy Polek Polaków. Ja nie rozumiem i domagam się od polskiej prokuratury, żeby w trybie pilnym sprowadziła pana prezesa Krala, szefa Zonda Krypto do Polski i żeby on w trybie pilnym został przesłany przez prokuraturę. Nie rozumiem dlaczego taki cwaniak, który oszukuje ludzi. Przecież dzisiaj co do tego chyba wszyscy mamy pewność, że jest to cwaniactwo, to jest wykorzystanie yy, kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Może sobie siedzieć dzisiaj bezkarnie w Monako i opowiadać te bzdury, yy, że nie ma kluczu yy, do tego, kluczy, systemu. do tego systemu. A przez lata e, oszukiwał ludzi, że, e, że ma dostęp do, e, do, tych, do tych... Ja tylko dodam, że więc... wątpliwości wokół tej giełdy, która na, na początku nazywała się BitBay, są od wielu lat. Premier mówił wczoraj w Sejmie, że służby rosyjskie rosyjska mafia wyłożyły pieniądze na to. Zaginął właściciel tej poprzedniej giełdy BitBay, pan Sylwester suszek i Donald Tusk mówił, że będziemy ustalali, dlaczego za czasów ziobry w prokuraturze tak nieudolnie prowadzono śledztwo w sprawie zaginionego, a może zabitego poprzedniego właściciela tej firmy. Przemysław Kral najpierw był prawnikiem, tam później przejął firmę. Witold Tumanowicz. Znaczy kwestia samego, samej giełdy Zonda Krypto wygląda bardzo źle i to jest widać ewidentnie, że e, było oszustwo i prawda jest taka, to jest że... To no, Nie no, jedna, jedna rzecz, tylko że cała ta narracja, która tutaj została nakreślona przez panią poseł, Sypie się właśnie w tym momencie, kiedy łączy się ustawę, która nie miałaby żadnego wpływu Miałam. na to, nie miałaby Przepisy żadnego. To jest fake news. właśnie weszły w życie, e, w tylko ale ja też Dlatego, bo, bo bijecie... No, że nie ale nie ja też ale teraz Witold bardzo... Tumanowicz, Konfederacja akurat zaproponowała. swoje kłamstwa i teraz grudnia, i nie będę, nie będę je porostował. Teraz, teraz Witold kłamstwa, które musiałem wysłuchać. Dlatego, bo spokojnie tutaj jestem dysputantem takim, żeby poczekać na swoją kolej. To jest kłamstwo. To, że y, ta ustawa miałaby że jakikolwiek dobrze. wpływ na giełdę, która funkcjonuje na licencji estońskiej. Nie miałoby to żadnego wpływu y, i ta ustawa my osobiście uważamy, że jest przeregulowana i że inny, w innej wersji powinna zostać wprowadzona. Zresztą mamy w polskim Sejmie projekt yy, wprowadzający yy, po prostu dyrektywę Mika yy, do Polski, tą, którą narzuca nam Unia Europejska w yy, dyrektywie i jesteśmy gotowi do tego, żeby pracować. Co więcej, nad pierwszym projektem, yy, pierwszy raz, kiedy był już w Sejmie, yy, dokładaliśmy kilkadziesiąt poprawek, które zostały odrzucone, a wy z kolei właśnie po to, bo zauważyliście, że macie punkty polityczne za to, żeby forsować ten sam projekt, w takim samym kształcie, który jest nie do zaakceptowania. Postanowiliście go jeszcze raz przeprowadzić przez Sejm i jestem przekonany, że będziecie pr prowali, próbowali przeprowadzić. Ale to jest jest To jest krecie, krecie, krecie. kłamstwo. I pan poseł doskonale o tym wie. Pani bo się wyda, pan to Nie wszyscy naraz. Nie, bardzo, nie wszyscy naraz. Ja Witold Tomanowicz, szanowni państwo, nie wszyscy naraz. No bo ja rozumiem, że wy się teraz denerwujecie, że wasza narracja się, się po, mówi, po prostu się ludzie I, Nie, to, i, się sypie, bo nie ma żadnego związku między tą ustawą, a tym, co się dzieje w Estonii. A to, że wam się to opłaca politycznie, żeby to łączyć, dlatego, żeby atakować opozycję, to jest oczywiście oczywiście wasze prawo, ale jest to kłamliwe. Ja naprawdę w tym i, Jarosław Rzefa, który prosto. nie zabierał no, głosu jeszcze. No, Jaki no, no, jakie no, mamy fakty? To... No, no, jakie no, mamy fakty? Nie mamy implementacji powiedzmy sobie prawa unijnego. To jest jeden fakt. Nie mamy ochrony mm, w polskich inwestorów, którzy zdecydowali się na tego typu inwestycje, których również, tak jak pan poseł, Sali nie popieram, bo uważam, że jednak, że jednak są obarczone dość dużym ryzykiem, ale każdy podejmuje, no ale każdy z... każdy podejm każdy podejmuje swoje decyzje i bierze pełną odpowiedzialność. Natomiast jeżeli już Polacy Dla decydują to, się na można. tego A, typu proszę. operacje, to państwo polskie musi to zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o sam, sam projekt, przecież rozumiem, że panu ubolewa, panie pośle, że jeżeli chodzi o pana ugrupowania, poprawki nie przeszły. Mhm. E, ale mamy, ale jeszcze to no w, jeszcze chyba w demokratyczny sposób to, to zostało z, z, o tym zdecydowane. Natomiast czy była prze, przeregulowana? Wydaje mi się, że najważniejsze, szanowni, bo Szanowni na czym ubolewam, że nie wprowadziliśmy żadnej ochrony. I to jest niedobre, szanowni państwo. I nadal kolejne miesiące, kolejne tygodnie Polacy będą pozbawieni tego tej ochrony. Niestety te się wątki, które były przedstawione nie przez pana premiera, czyli, czyli te, te źródła finansowania, te powiązania z fundacjami polityku polityków, szanowni państwo, Nie, czyli w tym momencie lobbystów, Premier jasno, powiedział wczoraj, że poseł Wójcik i poseł Kowalski, czyli dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości, są autorami poprawki do ustawy, która zmniejsza kary za nadużycia przy obrocie kryptowalutami i te poprawki były zgłoszone w okresie, kiedy pieniądze z zonda krypto poszły I, ale do ale stowarzyszenia. To Panie, pośle, i Panie pośle, powiem jeszcze jedną Płacię rzecz. Przez... Jeżeli, jeżeli większość, być może, Przypuszczam, że tych osób, które dzisiaj zostały w jakikolwiek sposób oszukane, być może są na był, albo były, albo są do tej, dotychczas wyborcami Konfederacji, już nie będą. I to pana zapewniam. Przez to, że nie ma tej regulacji. Dlatego, bo bo jeżeli ktoś próbuje kłamliwie przypisać jedno do drugiego. Uh, to, pan tylko powiedział, że to, to, walcy, nie wszyscy nie zrawo, naraz. Nie wszyscy konfederacyjni brali pieniądze z zonda Ale zwracam ale uwagę na to, ale ale ma to, że nie uciekniecie od Panowie, szanowni państwo, szanowni państwo, przepraszam, kiedy wszyscy mówią naraz, nasi słuchacze nic nie rozumieją. Teraz minister. Polacy nadal są podbawieni ochroną. Minister Wojciech Polarski. panie ministrze. Grzeczny miliard i 180 o to, Ale to, to teraz ja pytanie zadam. Miliard 184 miliony ma być wyłudzeń w związku z kryptowalutami. To są informacje prokuratury. Czy prezydent, który dwukrotnie zawetował ustawę regulującą rynek kryptowalut, czuły się odpowiedzialne za te osoby, które zostały oszukane eee, czy po pierwsze bardzo dziękuję za to, że pani, pani poseł podpowiedziała, jaki jest kontekst całej tej e, Siedzicie awantury. Siedzicie w kieszeni e, w No właśnie, no, no właśnie. Każdym razem pani potwierdza. Pani, pani, pani, tak pani poseł nie jest w stanie nawet powiedzieć prezydent nawrocki, prawda? tylko mówi, no tak, mówi nawrocki, prawda? Nawet pani, pani, pani, pani poseł nie jest w stanie z szacunkiem wyrazić się o prezydencie Rzeczypospolitej. Cała ta sprawa właśnie ma taki kontekst. To jest doskonała okazja, żeby atakować prezydenta Rzeczypospolitej i to jest jedna Jeden wymiar tego. To jest drugi merytoryczny. Ustawa nie ma nic wspólnego z aferą, a z tą kryminalną sprawą, gdzie mamy około, jak się teraz szacuje, 30 tysięcy osób poszkodowanych. I to jest oczywiście sytuacja fatalna. Natomiast, czy, czy prezydent... Jak, jak jest to tylko stosunek prezydenta? Prezydent wczoraj o tym jasno powiedział. No to jest poważny problem rządu Donalda Tuska, który dysponuje służbami nadzoru no ja, ja. finansowego, który dysponuje prokuratorom i który, jak twierdzi od dawna, w, w, i państwo to potwierdzacie od dawna, wiecie o tym, że, że firma no, ma, ma problemy. Nie, ale szanowni, to szanowni, szanowni państwo, panie Co się w tej sprawie Prezydent powiedział, że przygotuje ja, własny ja, ale, projekt. Minęło dobrze. pięć miesięcy i tego projektu I teraz, nie ma. Dlaczego? dobrze, Ale momencik. Teraz I powiedziałem o odpowiedzialności rządu Donalda Tuska, który dysponuje wszystkimi narzędziami, żeby y, kontrolować firmę, y, która y, doprowadziła do takiego dramatu tysiące Polaków, Polskich Obywateli. A druga rzecz to jest ustawa. Oczywiście... Potrzebna jest regulacja, tylko potrzebna jest rozsądna regulacja, a nie regulacja, która doprowadziłaby do tego, że na przykład firmy, które zajmują się obrotem bezgotówkowym w wyniku tej ustawy miałyby kłopoty. Potrzebna jest taka regulacja, która... Doprowadzi do tego, że to też państwo polskie będzie z tytułu podatków zarabiać na takim obrocie, który jest ryzykowny. Mnie się to też nie podoba, ale są ludzie, którzy taką działalność gospodarczą prowadzą. Na odpowiedź na moje I pytanie, dlaczego kancelaria taki, prezydenta nie przygotowała tej ustawy? Skoro kancelaria była. Kancelaria prezydenta taka prowadziła rozmowy i te rozmowy zakończyły się takim efektem, że żadne propozycje ze strony kancelarii nie zostały przyjęte. Poprawki. A żadne poprawki nie zostały przyjęte. Ale, ale co więcej, więcej ale momencik, momencik, jeszcze jeden. Została przyjęta ustawa, została, została przyjęta przez parlament ustawa, która została zawetowana przez prezydenta. A następnie w tym samym brzmieniu projekt trafia do prezydenta To jest działanie z premedytacji. To jest działanie z To żeby działanie To jest działanie z To jest szanowni państwo, zależało To byście procedowali nad naszą ustawą. To jest tylko i wyłącznie. Panie ministrze, to kiedy będzie wasz projekt? z prezydentem, czy ponownie przedstawić Pani projekt, który redaktor. będzie zawetowany. Bo to jest Kom. nawet obraźliwe. Politycy prawnicy siedzą w kieszeni naprawdę w, portle, w portfelach biznesów kryptowalutowych. I jak widać ich poparcie topnieje tak szybko, jak te kryptowaluty na e, giełdach. I stąd ta nerwowość. Fakty są takie, że je, proszę sobie wyobrazić tą sytuację. Macie oszczędności życia. 50 tysięcy złotych. Wpłacacie ją na taką giełdę. Przychodzicie, chcecie te pieniądze wypłacić. Raz, drugi, trzeci czas mija. Nie ma tych pieniędzy. I normalnie e, my chcieliśmy, żeby na tym rynku działała Komisja Nadzoru Finansowego, taki policjant, mówiąc bardzo prosto. Dla banków, dla takich po prostu firm finansowych. I gdy nasza dobra ustawa weszłaby w życie, to sytuacja wyglądałaby tak, że KNF mógłby nadzorować taką giełdę, mógłby wymagać pewnego zabezpieczenia minimalnego finansów, żeby te pieniądze nie wyparowały. Mógłby zatrzymać w tym momencie wpłaty i zatrzymać taką stronę po prostu, żeby przestała działać. Większość z tych przepisów wchodziła od razu w życie. Tylko kilka z nich było objętych wakacjolegi, z którym teraz próbują się zasłaniać politycy PiSu. Fakty są takie, że ta decyzja została podjęta z premedytacją w interesie firm kryptowalutowych, dlatego, że ze strony firm kryptowalutowych płynęły bardzo duże pieniądze w stronę polityków prawicy. I my ich wskazujemy konkretnie. Po imieniu i nazwisku. Fundacja Zbigniewa Ziobry, pół miliona złotych. Fundacja powiązana z panem Biblerem 70 tysięcy euro. Główne wydarzenie kampanijne poseł... na czy na to, że po prostu Polacy spółkę, nie wiedzą, jak to wygląda. I Ta ustawa nie, nie miałaby od żadnego wpływu. Ale żadne pieniądze, yy, i przepraszam, pytanie jest takie, co yy, teraz? teraz? Yy, jest po raz drugi odrzucone weto, yy, nieodrzucone weto mm -hmm. prezydenta, Wrzucam bo Sejm nie jest w stanie tego zrobić. I czy będzie nowy projekt ustawy? Robert Biedron? Ten projekt ustawy jest bardzo dobry, nie, nie ale jest. nieprzypadkowo prezydent Nawrocki nie złożył swojego projektu. Prezydent Nawrocki podobnie jak prezydent Duda uczestniczył w imprezach sponsorowanych przez Zonda Krypto. Politycy Prawa i Sprawiedliwości uczestniczyli w imprezach nie, finansowanych ze pomocy. Zonda Pani, nie, ale ale była, przepraszam, nie Tumanowicz czy jeżeli jest posłem, no proszę takie argumenty. Ale nie się zarzuca, że brało, że politycy w polskiej nie przepraszam Pana Pani Pośle, ale Jerzy Obsiak nie głosuje, nie, nie podpisuje ustaw, ja nie wetuje. Ale nie. ja panu nie. pokazałam a, absurd tego, co pan powiedział. Politycy brali udział w Wielkiej Orkiestrze. Proszę Pana, nie jest. że nie Kowalski składali czy składali poprawki? nie mówi, nie no żadnego nie To powinien nie że nie no że nie To przypadkiem, ktoś że nie nie że Pro, politycy prawicy tej szeroko rozumianej od Konfederacji przez PiS po prezydenta Nawrockiego nie złożyli żadnego projektu. No ponieważ ponieważ konfederacja, ponieważ konfederacja złożyła projekt. Ponieważ przez konfederacja lata, złożyła projekt. Dobrze, ale brali i głosowali Słuch. przeciwko temu projektowi ustawy. To nie jest przypadek, ponieważ przez ostatnie lata byli finansowani przez Czego tych polityków, przez tych spaniaków na i złodziei. Ja wiem, że wy Dzisiaj próbujecie Polskie. na siłę to sklejać, zrobić, zrobić, ale to nieprawda. Dobrze, pa później? E, Pan Prokuratura wyjaśni wasz udział w tym lobbingu politycznym, w zorganizowanej grupie politycznej, która miała chronić tych złodziei cwaniaków. Pierwsze, co musi zrobić państwo, sprowadzić prezesa Krala do Polski, postawić przed prokuraturą. Drugie, zbadać wpływy rosyjskie, finansowania tej firmy przez mafię rosyjską. I trzecie, jak y, wpływy polityczne miały wpływ na kształt tej, e, e, te, te, tego, tego lobbyingu, tego weta. Jak to się stało, że państwo głosowaliście za każdym razem przeciwko tej, do, tej e, dobrej ustawie? Ja rozumiem To jest no, bardzo dobra państwo, ustawa. Szanowni, proszę, ustawa. że Jeżeli mamy wątpliwości, powinny się zająć tematem. I to jest rola służb e, i niech to wytłumaczy. Natomiast dzisiaj e, po prostu Polacy na to są niechronieni. Mamy, mamy ustawę, która została dwukrotnie e, zawetowana. Są pana poprawki pana prezydenta. Może warto już poważnie usiąść w tym momencie nad nad, nad w, w, dopracowaniem. Być może, że, że jesteśmy tutaj w stanie się dogadać. To dogadać także. dogadać bo, bo szanowni państwo, każdy tydzień, każdy miesiąc to mogą być kolejne tra tragedie. Czy na to chcemy patrzeć? Mam nadzieję, że nie. I oprócz tych wszystkich wątków, powiązań politycznych, za których się nie obronicie, nie obronicie się, szanowni państwo, E, bo Polacy potrafią też wyciągać logiczne wnioski z tego, co słyszą e, i coś jest im no jest no, co jest z nimi przedstawione. To też im kłamie. Znaczy... Panie pośle, czy pan, pan kwestionuje panowie, to, że pani Ja mam kolegi, wrażenie, że już wszystkie argumenty przed. padły. Kwestionuje tutaj? pan to? Kwestion jest, jest to, i nie Jeszcze jeden argument, który chcę dorzucić do tego. Jarosław tak nie to się, bo mi się Prawo podoba i ta konstruktywna propozycja pana posła rzepy, żeby usiąść nad tymi poprawkami i po prostu Proszę. poważnie potraktować e, e, prawicy, czy pana prezydenta, tak? I poważnie je potraktować, dlatego że powinna obowiązywać zasada od lat to mówię, pracując w Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Sejmie że y, y, nie powinniśmy przeregulowywać y, prawa powinna obowiązywać zasada Unia Europejska plus zero. To, co z dyrektywy po prostu przepisać i wprowadzić do polskiego porządku prawnego, a nie dorzucać kolejne, kolejne, kolejne elementy, które powodują przeregulowanie i właściwie wiązanie rąk jakiemuś biznesowi. Nawet biznesowi wątpliwemu, bo jeszcze raz poprawiam. I przechodzimy, teraz się, to i przechodzimy już do kolejnego tematu. Mateusz Morawiecki plus prawie... 40 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości zakładają Stowarzyszenie Rozwój Plus. Pewnie okaże się w najbliższych miesiącach czy to będzie Rozwój Plus, czy Rozwód Plus, bo w kuluarach słychać, no już, już teraz nie tylko w kuluarach, bo Jarosław Kaczyński wczoraj oficjalnie potwierdził, że ci, którzy wejdą do nowego Stowarzyszenia Morawieckiego nie znajdą miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości, czyli jest poważna groźba. Morawiecki mówi, że nie zrezygnuje ze Stowarzyszenia Jarosław Kaczyński mówi, że właściwie to stowarzyszenie to jest organizacja polityczna, bo chce pozyskiwać wyborców. Jarosław Selin, czy pan, bo pan się nie zapisał, ale może się pan zapisze? Tam. To są, nie ukrywam, trudne dni dla mojego ugrupowania politycznego, ale mam nadzieję, że z tego wyjdziemy, bo, bo moim, zdaniem, moim zdaniem po prostu trzeba nieco więcej rozmów o intencjach też, bo ja rozumiem argumenty polegające na tym, że powinniśmy budować po prostu tak zwany szeroki namiot prawicowy, który różne wrażliwości, też historyczne, chadeckie, narodowe, konserwatywne, ludowe, zawsze w swoim, w swoim namiocie mieścił. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości. I że, że potrzebne są różne skrzydła, te, które szukają wyborców o bardziej radykalnej wrażliwości, te, które szukają wyborców o bardziej centrowej wrażliwości. I że, że do, do takich rozmów jednak pojednawczych dojdzie. Na razie decyzja jest rzeczywiście taka, kierownictwa mojej partii, mówię o prezydium Komitetu Politycznego, że ta forma, e, ta próba ustrukturyzowania e, działalności politycznej podjęta przez e, Morawieckiego i jego najbliższych współpracowników jest nieakceptowalna, ale jest zapropon, zaproponowana inna forma. Więc, e, więc mam nadzieję, że do takich rozmów dojdzie, bo chciałbym dalej pro, prowadzić pracę polityczną w obozie, w którym e, są też takie cenne osoby, dla mnie cenne osobiście, jak Mateusz Morawiecki, jak Michał Dworczyk, jak e, Szymon Szykowski-Welsenk, ma, ma, Marcin Chorała i i tak dalej i tak dalej. Więc mam nadzieję, że, że jednak do takich rozmów dojdzie i do uspokojenia sytuacji dojdzie, bo głównym zadaniem naszym i szeroko rozumianej prawicy jest odsunięcie fatalnego, szkodzącego Polsce rządu Donalda Tuska. Zresztą, Ale chciałabym pana w tym poprosić o czasie... odpowiedź na pytanie, które formułują jako taką uwagę do polityki Jarosława Kaczyńskiego, Morawiecki i jego ludzie, członkowie tego stowarzyszenia mówią, że błędem jest pójście na konfrontację z Konfederacją PiSu, że się licytujecie w skrajnie prawicowych treściach z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, że trzeba walczyć o wyborców centrum. Czy Jarosław Kaczyński błądzi? Sam Jarosław Kaczyński sam siebie wczoraj opisał w czasie konferencji prasowy, prasowej jako umiarkowanego prawicowca, więc, więc e, mówię, wrażliwości w Prawie i Sprawiedliwości o charakterze centroprawicowym szanowane były różne i uważam, że trzeba się tego trzymać i docierać do tych, którzy, którzy oczekują bardziej fundamentalnego e, prawicowego programu ideowego, ale również tych, którzy samorządowców, przedsiębiorców, e, Ludzi młodych i tak dalej, którzy, e, którzy chcą e, więcej, nie wiem, jakiejś merytoryki w e, programowej działalności i tak dalej i widzieć, widzieć też efekty. Bo my jesteśmy tak naprawdę na dobrej drodze, jeśli chodzi o, o, o pracę programową. Było już sześć Cześć, chyba, 18%. sześć chyba e, konferencji e, tematycznych, programowych, Jest, są spotkania na poziomie gminy sam takich spotkań 12 odbyłem i e, do każdej gminy e, docieramy, żeby rozmawiać z Polakami o programie i słyszymy, czego Polacy oczekują od naszego środowiska politycznego i z tego urodzi się moim zdaniem bardzo dobry, najlepszy program na najbliższe wybory parlamentarne i dobrze by było, żeby on był realizowany przez ten szeroki e, obóz, e, ten szeroki namiot, e, w którym jest i Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki. Robert Biedroń, czy Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie? Czy ten kryzys, który jak powiedział Jarosław Selin, też, czy rząd się rozpadnie, bo mamy kryzys poważny w rządzie. Rząd się nie rozpadnie. Znaczy, dzieją się na pewno rzeczy historyczne, bo m, ja y, y, praktycznie całe swoje polityczne życie widziałem, jak prezes Kaczyński miał kontrolę nad prawem i sprawiedliwością. Dzisiaj y, tę kontrolę prezes Kaczyński traci nad swoją formacją i partia, która miała być główną partią opozycyjną, patrzeć koalicji na ręce, krytykować ją konstruktywnie, czasami mniej konstruktywnie, dzisiaj traci tę funkcję. Zaczyna zajmować się sama sobą i myślę, że dla PiSu jest to historyczny moment. 18% w sondażach, w się ostatnim dla PiSu, to jest katastrofa i myślę, że w PiSie to wiadomo i stąd te ruchy nie tylko premiera Morawieckiego, ale ta Także bardzo historyczne ruchy i wybór czarnka, e, najbardziej radykalnej e, twarzy Prawa i Sprawiedliwości na kandydata na, na premiera. To licytowanie się z Braunem, z Męcenem, kto jest bardziej obrzydliwą prawicą, e, bardziej radykalną, e, doprowadziło do tych 18% PiSu. I to jest oczywiście, e, to przypomina syłkową formę AWS-u. Tak kończył właśnie AWS, jako duża formacja, wiele skrzydeł skończyło jak się, jak się e, skończyło. Wszyscy e, pamiętamy, ale dla nas oczywiście to jest miód na nasze serce, bo podzielona prawica to jest prawica, która nie będzie miała zdolności koalicyjnej. Lewicowy, to będzie prawica, która, po, która, która, e, która, jest skucona, to jest prawica, która przegra kolejne wybory, czego wam bardzo życzę, bo e, e, pamiętamy ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. To niczego dobrego nie, nie przyniosło. I przypomnę ostatnią rzecz. Pan premier Morawiecki, może mydlić oczy Polkom i Polakom, że jest dzisiaj normalsem, ale my pamiętamy i Polski Ład, pamiętamy e, jego antyunijną retorykę w wielu kwestiach, pamiętamy afery pana Dworczyka i wielu innych. I nie da się dzisiaj tak łatwo wcisnąć Polakom kitu, że tutaj nagle nastali przyszli jacyś normalsi, którzy spadli nam e, z Marsa i będą proponowali nagle wspaniałą jakąś polityczną. To wszystko Polki i Polacy pamiętają. Tak a, Gaszin, ja ja mam a do może... pana prośbę? Jedną prośbę mam tylko, bo pan coś mi ogromnie powiedział. Chciałbym się ty, tym zrewanżować, ale niech pan zrezygnuje z takiego języka, bo naprawdę źle by się pan czuł. Gdybym ale, ja, ale Gdybym ja nagle mówił o jakiejś obrzydliwej lewicy, którą pan reprezentuje. E, niech pan zrezygnuje ale, z, pan z, pan z pan takiego języka. Przepraszam, panie redaktor. A Brown jaką Nie, pan generalnie prawicę... o całej prawicy no. powiedział Nie, nie, tego nie, nie powiedziałem. No, tak. Nie, licytuję się z obrzywi, obrzydliwą prawicą Browna. Czy panu Braun jest bliski? To, co opowiada Braun To Żyda? Teraz pan to, sprecyzował. Przedtem pan mówił coś innego. To, to, to pan nieźle zrozumiał. Kamila Gasiuk-Pichowicz, już wyjaśniliśmy tak, nieporozumienie. Kamila no Gasiuk-Pichowicz. A może to jest ustawka, jak twierdzą niektórzy, czyli, że y, dogadali się panowie Morawiecki z Kaczyńskim, że jeden będzie przy prawej ścianie, a drugi będzie zagospodarowywał Dobry. centrum. Więc fakty są takie. Z jednej strony ma pani już cztery jakieś ugrupowania na prawicy. Obrzydliwą prawicę Brauna. No. Zdecydowanie. Mamy popadający w chaos PiS, jakieś wyrzucanie z partii, stworzenie stowarzyszeń przez Morawieckiego. Mamy e, konfederację. I mamy taki rozbitą prawicę, która mówiąc wprost nie ma nic do zaoferowania Polakom i ginie w takich wewnętrznych po prostu e, w sporach co Polacy widzą i widać odbicie tego w szorujących pod nie w tym momencie sondażach. Ale ta prawica ma jedno wspólne Słyszymy DNA, które wygląda wy. tak. Jesteście przeciwko Unii Europejskiej, co wpływa na absolutnie e, sła, e, obniżanie bezpieczeństwa Polaków, prorosyjskie ciągoty, niszczenie demokracji, instytucji takich jak Trybunał Konstytucyjny, e, niedopuszczanie KNF-u do ochrony Polaków e, przed e, spółkami, które są finansowane przez rosyjską mafię. I szczerze mówiąc, ja nie mam takiego i potrzeby bawienia się trochę w taką pisologię stosowaną i zastanawianie się, co Morawiecki, to jest ten sam Morawiecki, którego znamy od afer RARS, którego znamy z... Czy Morawiecki ma zarzuty naj... w związku z aferą RARS? Y, y, którego pani znamy... posłanko, pani moje Pani redaktor, ale proszę mi tylko dokończyć tą myśl, że dla mnie ci politycy, którzy chcą tworzyć to stowarzyszenie i rzekomo odnawiać prawicę, to są ci sami politycy, których znamy. Przede wszystkim z historycznie najwyższej inflacji, których znamy z tego, że Morawiecki pozwalał niszczyć Ziobrze niezależność wymiaru sprawiedliwości. Doprowadził do utraty absolutnie miliardów ze środków unijnych. To jest ten sam polityk. Świetna I celem... Rozstrzymań... To to... Ale pytanie było takie, dobrze, bo pani mówi o aferze Rarsu. Tylko ja pytam, gdzie są zarzuty? Pani redaktor, tylko puenta. Bo puenta jest taka, że dzisiaj ci sami politycy, którzy próbują się ubierać w nowe nazwy stowarzyszeń, mają dokładnie ten sam cel. I to nie są wartości, to nie jest konserwatyzm, to nie jest jakaś ochrona rodziny przed zgniłym zachodem, tylko to jest dojście do władzy, to jest dalej kasa, to jest dalej chęć zakończenia.